Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych. Co on Oczywiście nie mówię o kobietach, bo to na każdy. Witajcie ponownie. Bardzo się cieszę, że pobieracie odcinki wojewódzkiej bazy okrętów podwodnych, że słuchacie. Tego, co mam wam do powiedzenia, że komentujecie Ale oni mogą kać. jest naprawdę bardzo miłe I za to serdecznie wszystkim, bez wyjątku komentującym dziękuję Kłamać mogą! Uwiększać! Niestety sam nie zawsze komentuję odsłuchane odcinki A to z takiej przyczyny, że najczęściej słucham ich w podróży Ty musisz na w najlepszy sposób jak jechać! Ja nie rozumiem! No nawet tego, że mógłbym spróbować telefonu, połączyć się ze stronami Waszych podcastów i napisać krótki komentarz to tego nie robię bo niektóre strony wymagają flasha właśnie a mój iPhone nie potrafi sobie z tym poradzić nie potrafi yy... no, wyświetlić poprawnie takiej strony i dodać komentarza parę razy już próbowałem to zrobić gdzieś tam z z właśnie telefonu, ale nie udawało mi się kiedy mam trochę czasu w domu, a to nieczęsto się zdarza staram się nawet jakieś zaległe komentarze z odsłuchanych wcześniej podcastów zostawić natomiast bardzo mi się podobają Wasze odcinki serdecznie chciałem pozdrowić Andrzeja Famielca którego właśnie zostawiłem ostatnio komentarz, bo już wyjątkowo na to jego podcast zasłużył. Andrzej, dobra robota, trzymaj się, nie poddawaj się, nagrywaj. Cała Polska i nie tylko ciebie słucha. Zaczynam słuchać coraz więcej podcastów, co zabiera mi jeszcze więcej czasu w ogóle mój sposób odsłuchu podcastów jest mniej więcej następujący jakiś raz lub dwa razy w tygodniu zasiadam do komputera uruchamiam iTunes w którym mam wszelkie subskrypcje podcastów pobieranie odcinków które się ukazały trwa jakiś czas Najczęściej to parę godzin. Potem synchronizuję sobie to z moim iPhone'em, na którym odsłuchuję i na którym notabene nagrywam ten podcast. I to zabieram z sobą w podróż, żeby mieć zawsze pod ręką. Do tego jakieś fajne słuchawki. I tak mam z reguły około między 20 kilka a 60 nawet podcastów, bo odsłuchuję również podcasty stare, zaległe odcinki, których nie słuchałem, bo jeszcze wtedy nie siedziałem w ogóle w temacie. Także słuchania mam bardzo dużo, czasem sporadycznie. Usiądę jeszcze przed zaśnięciem i posłucham jakiegoś podcastu, ale wtedy najbardziej lubię podcasty krótkie. Zresztą najlepiej słucha mi się odcinków takich 8, 15, 20 minutowych, bo można je połknąć, że tak powiem, za jednym posiedzeniem. A odcinki blisko godzinne, półtorej godzinne to już jest nie lada wyzwanie i... Nie wiem czy też tak macie, ale z reguły wszystkie krótkie już mam przesłuchane i na końcu zostają mi nieodsłuchane same kobyły półtora godzinne, z którymi jakoś staram się zmierzyć. One są dobre albo na dłuższy wyjazd na jeden raz, żeby to odsłuchać w całości, albo po prostu tak sobie dawkuję po kawałku, po trochu takiego dłuższego odcinka. Także nie czujcie się urażeni, jeśli nie, bież... nie na bieżąco komentuję odcinki Waszych podcastów. No niestety mówię, taki jest mój cykl odsłuchiwania, że zawsze słucham, natomiast nie zawsze jest to już w dniu ukazania się. Nieraz poślizg to nawet trzy 5 dni do tygodnia w ekstremalnych przypadkach to tyle może na temat właśnie komentarzy i na temat słuchania bardzo się ucieszyłem kiedy odsłuchałem ostatniego podcastu Rasa z Radia Szczecin odcinek był bardzo fajny chłopaki daliście rady naprawdę i bardzo serdecznie pozdrawiam obecnych w Radiu Szczecin Roberta Kamaszyna Banie Przemka Szczepaniuka no i Jacka z podcastu Cześć1966. Jacek odsłonił swoje talenty kulinarne przed nami słuchaczami. Zaczyna odsłaniać je również Andrzej, kogut domowy. Jeszcze Robert Kessling robił kiedyś jakieś leczo fajne które właśnie uwielbiam też i z miłą chęcią odsłuchałem jego odcinka niegdysiejszego z próby mikrofonu o leczo A ja lubię coś upićć, także też u mnie czasem będzie co nieco o kuchni Silno ręki Sprawdź mi tę całą branżę muzyczną i dowiedź się, czy można coś na tym zarobić. Jeżeli tak, to wchodzimy w ten biznes. Musimy już jechać na tę operę. Jedziemy. A jak Bodec coś nagra, to załatw, żeby to było pierwsze miejsce na liście przewoju. Ale to chyba ludzie decydują. To dowiedz się jacy ludzie i porozmawiaj z nimi po swojemu. No, tak się w niedzielę bawimy. No. Musicie tu przyjechać, boga się jeszcze boga. A mamuszka, żony mi pilno, żeby się nie szwajała. Ach, Nieważne, napijmy się. Wiśnia jest wiśnia. Witaminy przede wszystkim ma. Wypijasz takie dwie i masz komplet. Witamina jest podstawą człowieka. No co? To, zabezpieczny to weekend, Władziu. Zabezpieczny. To zawadził. Jedziemy? Jerzyk, co my mamy pilnować porządku w tym kraju. Nie będziemy jeździć po pijanemu. No jak wrócimy? Pieniążki wrzucamy i wszystko tutaj oh. wrócimy. O, oh, widzicie jak ładnie lecą? Oh. A ty dlaczego nie wrzuciłeś? Bo ja tu więcej nie chcę wrócić. Głupek. Have a nice day. Nie mieszajmy myślowo dwóch różnych systemów walutowych. Nie bądźmy Pewek sami. Zabawne. Bardzo zabawne. Zadzwonimy w Wigilię. Całujemy Was. Ja coś też. Pa! Kiedy urządzacie? Dwudziestego czwartego. znaczy jeszcze przed świętami. Może to i słusznie.